To, to, to, to. Co to w nie, nie, Co ty, nie, nie, nie, szkoły. nie, nie, nie, Spójrz nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Spójrz nie, nie, nie, nie, nie, w nie, nie, na nie, na nie, nie, W nie, nie, Siedziałem u nas w Człowiek po prostu rabo, a w lody tak? A w nocy był płacz. płacz Bo jak się ma 50 lat i ma się w perspektywie wyjście za 25 lat, tak? To się wychodzi w wieku 75 lat. Sorry. Tak? Jest to, rozumiesz, chciałbym, żebyś wszędzie się do miejsca prawdy. Do miejsca prawdy. Dlaczego? Bo tam czeka na ciebie włos. Słowo Boże mówi, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I takie piękne słowo określające, to te, te, te słowo poznacie, poznacie, to jest ginosko. To jest greckie słowo określające stosunek seksualny męża z żoną, ginosko, ginosko. Bóg mówi, chcesz, byś mnie poznał tak blisko, jak, jak miłosny akt między mężem a żoną. Rozumiesz, co tutaj chodzi? Ginosko. Poznacie prawdę, ginosko, prawdę, a prawda was blisko moc mocy twojego życia, moc. Kocham moc. Wiesz dlaczego? Bo ona zdalnia mnie do życia. Ona mnie uzdalnia. Choroby muszą się trzymać stala ode mnie. Niemocę zdala. Pieta zdala. męca zdala. Diabeł zdala. Rozumiesz? Życie chrześcijanina ma powołanie takie, że jak chrześcijanin wstaje rano, to diabeł musi walić w spory ze strachu. Cał psychol. Znowu będzie wsywał tego imienia. Znowu pójdzie w życie, rozumiesz? I będzie wyoprował moje piekło. Diabeł się musi bać chrześcijan, prawda na, na jest taka, ta, że, powiem, że chrześcijanie się boją. Boją się. Boją się chorób, boją się niemocy. Rozumiecie? Boją się, ciągle się boją. Boją się. Ludzie siedzą w małżeństwach, tam w małżeństwach. Czy, to, to, Dobra, bożeństwo w nich będzie. W jakichś tam relacjach z związkach, rozumiesz? I mówią, żeby tylko mnie nie zostawił. Żeby tylko mnie nie opuściła. Człowiek leje ją u morny, po Ciebie, że Ciebie tylko nie zostawił. Dlaczego? A dlaczego nie chce, żeby Ciebie zostawił? przestaniesz być bita. Lubisz być bita? No bita? No bita lubisz no, no, być? No, kto lubi być bity? Chyba Tyson. Mike Tyson Foxa. wyglądał. Nikt nie lubi być bity, tak? Nikt nie lubi być poniżany, nikt nie lubi być czarowany, nikt. Ale czemu? To jest lek, tak? Jest lek, w związku z tym siedzimy w kątek, który jest. Ludzie siedzą w nałogach, w problemach, w kredytach, rozumiesz? Siedzą po to w tym wszystkim, tak? I nazywają to życie, to się to nie jest życie, to jest wegetacja. Ale Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby owce moje miały życie i to życie w co to jest życie w oblitości? Życie w jest wtedy, kiedy właśnie wstajesz rano, otwierasz swoje oczy, a diabeł mówi WOW! Wstał! Niebezpieczny dla mnie człowiek. Niebezpieczny człowiek. A ja spotykam chrześcijan w naszym kraju, którzy są załamani jak tak Załamani są. Siedzą w swoich kościółkach jak psy w końcach. Rozumiesz, o co chodzi? I ja mówię, o... jestem chrześcijaninem jest jesteś Ty nie jesteś chrześcijanin. Ty chciałbyś, żeby taki żołnierz Cię bronił, taki żołnierz. W ogóle to jest żołnierz. Czasami ja widzę ochroniarzy. Co ja widzę ochroniarzy. W ogóle firmy ochroniarskie robią takie rzeczy, że zatrudniają emerytów i recizny. I teraz, ja nie raz widzę takich ochroniarzy, że jest sklep jakiś i chodzi tam ochroniarz. I ten ochroniarz jest... Wiesz, raz nazywa się, na kto jest On jest albo emerytem albo recizną. I o... Każdego dnia dziękuję temu czemuś, w co wierzy, że tak powiem losowi, że nikt nie napada w ten sklep. Rozumiecie? Kiedyś naszym znajomym, którzy mają buldoczka francuskiego, okradziono mieszkanie. I oni jechali do domu, marząc o tym, żeby nikt im nie wyniósł buldoczka. Inni moi znajomi, u których kiedyś byliśmy, mają rotrivera w domu. Kiedyś, jak jeszcze raz oni byłem w domu, oni w, y Targałem swoją ciężką walizkę i otwierałem drzwi i te drzwi tak ciężko szły i zacząłem tak pchać te drzwi mocno i wszedłem do środka, pierwszy raz zacząłem byłem w tym domu, okazuje się, że za tymi drzwiami leżą ich rudliwe. Nie radziłem nawet wstać, obcy wchodził do domu, nie radziłem wstać, oni sobie wydają w odwórku, popatrzyłem na niego, popatrzyłem nie, na mnie, zamierzam okonę. Wiesz o tych chodzi? Powiedziałem, że pies, mają w domu psa. Ty. Musiałeś pchać drzwi, żeby przetrwać psa. Rozumiesz? To nie jest ochrona. To nie jest, jest obronne. Tak? Gdyby ta przyszli złodzieje, to zmerdającym obrolem oprowadziłby ich budowę. Cieszyć się. O, wszyscy, panowie w maskach. Wiesz, Kościół jest po to, żeby wyznaczać trend Chrystusowy. Trend Chrystusowy. A Kościół zachowuje się jak ten rock Rozumiesz? Jak ten rock jak coś się dzieje, to Bóg biegnie, jak ci moi znajomi, że w przypadku ktoś nie wyniósł, rozumiesz, tego burtoczka francuskiego pod Paweł, tego jego kościoła. Bo Bóg wie, w my jesteśmy w stanie, tylko Bóg się nie zgadza z tym stanem. Wiesz dlaczego? Bo żaden ojciec i żadna matka nie zgadzają się z patologią u swoich dzieci. Zgadza się. Nikt nie chce, żeby nasze dzieci były nie do Nikt nie chce. Bóg nie chce. On cię kocha. On cię kocha do szaleństwa. On swoje życie za Ciebie położył, dał od swojej miłości do Ciebie przez to, że kiedy jeszcze nie pójdzie na tej ziemi, On za Ciebie umarł na krzyżu Golgoty. Rozumiesz? Ale kiedy On już spowodował Cię, pojawił się na tej ziemi, tak? To On przede wszystkim chce, żebyś Go poznał, a po drugie On chce złożyć jego mocy. On tego w ogóle chce. On tego chce. Wiesz, dlaczego? To jest dobry Ojciec. Dobry Ojciec. On chce, żebyś był zdrowy, żebyś był silny, żebyś był zdecydowany, żebyś wyznaczał trend temu choremu społeczeństwu. Rozumiesz? W tym kraju są chore rzeczy, tu są chorzy politycy, tu są chorzy ludzie. To społeczeństwo jest chore. Jak to społeczeństwo ma ozdrowieć? Wiesz, jak się musi Że znajdą się w tym zdrowe jednostki. A zdrowe jednostki to jedynie jednostki wypełnione z duchem. To są zdrowe jednostki. Ludzie pełni mocy, pełni siły, pełni mądrości. Nie religijne, wknuśniałe chmury. Rozumiesz? że z chrześcijanami? Plan. Ten plan jest dostępny dla Ciebie przez wiarę. Wiara to pewność. Zacznij być teraz pewny. Zacznij być pewny. Pewny. Powiedz Jezus, ja jestem pewny. Ja odrzucam wszelką niepewność. Odrzucam. Odrzucam. Wybawam na Nie będę trwał w marazmie. Nie będę trwał w małości. Nie będę trwał. Patrz, On nie chce, żebyś zasłużył na to. On chce, żebyś się otworzył i chce załadować Ci. Rozumiesz? Materiał. On chce Ci materiał załadować. On o tym masy. On jest ten wielki maszyciel. On masy, żebyś był silny, żebyś był potężny. Wkręcono nas, żeby być słabi i bać się diabła. Siedź cicho! Jesteś chrześcijaninem. Siedź cicho! Ludzie krzyczą do nas, czemu wy się dzielicie publicznie swoją diabę? Ja się mam dzielić, Nie publicznie. Jak to się dzielić? To tak jak się ratować? Ja nie wiem, jak jest zradowanie wewnętrzne. Rozumiecie Jak się cieszę, to się cieszę. Jak się śmieje, to się śmieje. Jak tańce, to tańce. Rozumiesz o co chodzi? Rób coś, co... Rób coś na maksa. Na maksa. Na maksa. Zrób coś na maksa. Nie bądź jak Francja w czasie II wojny to że się opokrowali byli na linii marzynota i siedzieli, wystarczy się przed ciebie, a potem do nich nie wejdzie. Tak? A bo wie, jak Microsoft na rynek. Rozłożyli ich momentalnie. Nie pomogła im linia mazynowa, nie pomogła im. Nie pomoże Ci religia, nie pomoże Ci humanizm, nie pomogą Ci Twoje kroki myślowe, nie pomogą Ci Twoje przyzwyczajenia, nie pomogą Ci ambicje, nie pomoże Ci choroby, nie pomogą Ci. Rozumiesz? Bo to są wszystko rzeczy jesieckie. Ale wiesz, co Ci pomoże? Wiara, otworzenie się na Boga. Słowo Boże mój sprawiedliwy mój, z wiary żyć będzie. Żyć, żyć, żyć. Z wiary żyć będzie. Żyć to jest każda dziedzina. Każda dziedzina. Z wiary. Ja prawdziwie mogę kochać, prawdziwie być wolny. Ja naprawdę się dobrze czuję. Wiecie, ja mam komfort, na przykład, że nie myślę. Czujesz? Wiesz, że można nie myśleć? Że można mieć taki pokój wewnętrzny, że z sobie siedzisz, który którym za oczy ty myślisz? Jestem wolny. Jestem wolny. Nie mam niepokojów. Nie boję się. Nie zastanawiam się, jak będzie wyglądał dzień jutrzejszy. Ja A nie dzień jutrzejszy już nie jest w swoim życiu. Co na dzień jutrzejszy? Ja dzisiaj jestem przeciw, bo ja dzisiaj jestem z Bogiem. Dzisiaj dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Ja jestem przygotowany na przejście Jezusa. Czy jesteś przygotowany na Jego przejście? Czy jesteś przygotowany na przejście Jezusa? Czy się w każdej chwili może Jezus wrócić. Jezus może wrócić. Wrócić. W ogóle wrócić Jezus może, naprawdę. Normalnie zejdzie fizycznie na ziemię. wszystkie kamery będą skierowane na Jerozolimę. Nie będzie już. razy okazły, tak jak kiedyś. <grym> Koniec. Bo On powiedział i to spełni, Czego On chce od Ciebie dzisiaj? Żebyś się otworzył i wziął od Niego na marca wszystkie rzeczy. Jeżeli nie jesteś narodzony z jest Bożego Ducha chciałbym, żebyś dzisiaj oddał życie Jezusowi. Zrób tą inwestycję. To jest raz na zawsze. To jest jedna inwestycja w życiu. Złóż swoje życie w Jego rękach. A potem pozwól, aby Jego świerty tu cię prowadził. Jeżeli masz dzisiaj cokolwiek w swoim życiu, to nie jest Chrystusowe. Chorobę, biedę, zamęt, nieszczęście, apologię chaos. Rozumiesz, chcę, żebyś to złożył na Niego. Będę się dzisiaj modlił u was. Położę na Ciebie ręce, jeżeli jesteś chory, zostaniesz ustrowiony. Przez co? Przez Twoją wiarę. Ja Ci moją wiarą trochę pomogę. Ale to Twoja wiara się w drogi. Zgadnij, czy ja wiara się robi Twoja. W ogóle ty nie będziesz mi widział Twoja wiara się udrobić. Czytałeś o tym w Biblii? Twoja wiara uzdrowiła Cię. To są Jego słowa. Tak? Twoja wiara wyprowadzi Cię z chaosu. Twoja wiara. Twoja wiara. Potem chcę, żebyś uważnie słuchał i żebyś podejmował decyzję zgodne z tym, co on mówi. Decyzje. Decyzje. Wszystko, że na Twoich decyzjach. On powiedział, oto kładę dziś przed Tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Co zrób? Wybierz! Ludzie mówią, czekam na objawienie. jak mówię, weź. Ale, jak mówię, weź objawienie. Ale skąd? Ja mówię, no tutaj jest. Ale jak mam to zrobić? Ja mówię, jak Nie czekamy na uzdrowienie, nie czekamy na uwolnienie, nie czekamy na zaopatrzenie. Rozumiecie? Nie czekamy na porządek. Bierzemy. Kiedy? Teraz! Z tej łaski. Oto teraz te do jej zbawienia. Nie jutro! Nie jutro! Bóg cię nie będzie odprawiał jutro. On chce, żebyś uwierzył, że tej, tej zdrowy teraz. Bo 2000 lat temu on pomyłłł na sobie wszystkie choroby na przykład. W jego rana jest. Tak. Czas teraźniejszy dokonany. Jest. Jest. Jest naszym zdrowiem. Jest na zdrowie. nie Będzie Będzie bez nadzieja. proszę mówią, mam nadzieję, że mnie Panu zdrowiem. Nie tych chorych Żyje się z wiary. A wiara to pewność tego, że dzisiaj, że się wydarzyły, a nie wydarzyły. Bieda ma być złamana na dzisiaj. Bez ma być złamane na cisie. Uwierz w to. Uwierz w te rzeczy. Uwierz. Uwierz w nie. A potem trwaj w tej wierze. Trwaj, jak głupi. Trwaj. Jak ktoś do ciebie zadzwoni, ja się czuję. Dziękuję bardzo dobrze. Wczoraj. Przyszedł na spotkanie, przeprowadził na spotkanie chłopca, ugięty, straszny. Popsuty był cały, w toki dobry, ugięty taki. Miał wypadek, się o niego, na niego ręce, przeszedł mu ból, zaczął się zginać, zaczął robić przysiady. Prosta wiara, prosta wiara, prosta wiara, prosta. Dlaczego on tak miał? Tylko wie, on tak nie ma, a ja tak nie mam. Ja wie wiesz, co, dlaczego? To mnie pewnie do no, że Ty wierzysz. Tak jak on. Tylko z tego powodu. Bo kombinuję, bo ja czuję ból, A co miał obchodzi twój ból? Twój ból to jest rzecz widoczna. A wiara jest pewnością tego czego? Nie widać. Co to ból? Uzdrowienie przyjmujemy w ten sposób że uznajemy, że jesteśmy zdrowi, dlatego że 2000 tysiące lat temu Jezus Chrystus poniósł na sobie właśnie tą chorobę. Tą chorobę. Właśnie tą chorobę. Wiem, pamiętam, jak poszliśmy w Warszawie w Ewangelii na Starówce, siedziała taka kobieta na wózku i w I słuchała. Facet ją trzymał na tym wózku. Po moim połaczeniu podszedłem do nich, bo ich zobaczyłem. Zapytałem, czy wierzą w to, co ja mówię, I oni powiedzieli tak. Ja powiedziałem to, czy Cię, chcesz odejść Jezusowi? Ona ja tak, chcę. I poprowadziłem ją w odwiedwie krzyżnika. Ona dała mi Jezusowi. Za chwilę tę fazę. Ja też chcę odejść Jezusowi. I też odreść Jezusowi. I tak uznałem się nie i mówię, tak. Co ci jest? Ona no, ma mam wrażenie w głowie. O drodze, Ja mówię wysłuchaj. Tak jak Jezus umarł za Twoje grzechy, tak też się rozchorował Twoim porażeniem. Się, tak jak mówiłem, łopatologicznie. Jezusa mózg został porażony na krzyżu Kolgoty, aby Twój mózg mógł pracować prawidłowo. Czy Ty w ogóle w to wierzysz? Ona się popatrzyła z tą prostą objawą. Ja mówię, wierzę. Ja mówię, to wstań i chodzi. Ona wstała z tego wyszuka i poszło nas na przecież nie czasie nie podliwia nawet Bo po co? Miałem się mówić? Rozumiesz, o co tu chodzi? <grym> czy to żadna moja zasługa? Gdzieś, czy w to kwestia? Ona przyjęła wiarą to, co Jego zrobił. Zauważ to! Ona przyjęła to, bo przyjęła to, wzięła ja nie wiem. Weź to proszę, Daj. Ja muszę wziąć, teraz patrz. Ona jest jak tutaj. I trzymaj, trzymaj, trzymaj, zaraz. Tutaj. Trzymaj przede mną. Przede mną trzymaj. I zobacz, ja muszę to wziąć. A ona jest jak Bóg, ja jestem jak przed chrześcijanie. Bóg trzyma i mówi, weź, tak? A chrześcijanie mówi, popłogosław mnie tym. Pobłogosław mnie. Bóg mówi, Ale co ci tam mam wsadzić? Co ci mam to wsadzić? W oko. Dzieci ma... Ręce są jak wiara. Rozumiesz? A chrześcijanie trzymają wiarę z tyłu i mówią tak, mam nadzieję, że kiedyś to, do mnie dotrze. Ale Bóg jest niezmierny. On jest niezmierny. Rozumiesz? mu sobie jest i trzyma mnie, weź, a chrześcijanin mówi, po błogosław trzeba wziąć, trzeba wziąć. Ludzie kleczą przed tym Bogiem i się wchodzą do Niego, po błogosław nie? daj mi tu zdrowienie, daj mi uchłonienie, daj mi tam. a Bóg mówi, to weź! Ja, ja w podstępie zacząłem badać uzdrowienie. Miałem raka na twarzy i mówię do Boga: utróż mnie. A on mnie powiedział: Nie mogę cię utroić. To był dla mnie cios poniżej pasach. Ja mówię: Chyba nie chcesz. Ja powiem, to jest w takim kościele, gdzie mi utwierdzano, że Bóg uczy przez chmurę. A oni no tak stwierdzali: że ja, no wiesz, to jest wparcie czegoś tam uczy, pan, wyuczy, pan, pan uczy, pan uczy. Pan uczy ty. Pan uczy przez nowotwory. Rozumiem, no, że Taka specjalna klasa nowotwory. Jest jedna klasa ślepych, jednak głuchych. Bóg ma takie swoje klasy. zobacz, kogo z Boga zrobiła religia. Ty rana! Jakiegoś psychola! Bóg nie jest psychonem! To religia jest psychicznie chora. Bóg nie dał mi raka. To nie była Boża Wola. Ale ten rak się zjawił w moim ciele. I on do niej powiedział, nie mogę cię zrobić, mi chyba nie chcesz, nie chcę, nie mogę. Czemu nie możesz? Proszę mam raka. Nie, nie masz raka. Rozchorowałem się w swoim rakiem 2000 lat temu na Krzyszu Kolgotu. Poszedłem przez ustro, widzę raka, czuję, boli, rozumiesz gus na twarzy. Ale wiesz, co zrobiłem? Uwierzyłem w to, że nie mam raka. Moja żona jeszcze była niezbawiona wtedy. Miałem się położyć do szpitala za kilka dni. Wyszedłem do mojej żony, mówię, nie idę do szpitala, jestem zdrowy. Ona jest jesteś chory, idź do szpitala, masz gus na twarzy. A ja mówię, jestem zdrowy. On mówi, jesteś chory, to psychicznie chory. Mówi, Ty idź się leczyć. A ja mówię, nie jestem zdrowy. Ja, mając raka na twarzy, ogłaszałem wszystkim, czego nie mam. Rozumiesz, o czym ja mówię? Jak głupi. Goliłem się i widziałem go, czułem go pod maszynką. Rozumiesz? Uznawałem, że lustro kłanie. Kłanie. Ono kładie. I wiecie, co się zaczęło dziać? Trzech tygodniach zaczął się wchłaniać, a z zniknął. Moja wiara uzdrowiła mnie. Wiecie, czego oczekują chrześcijanie? Usługi z zewnątrz. Przyjedzie jakiś namaszczony człowiek. Położ na Cię ręce i Twoje życie się zmieni. Coś Ci powiem. Twoje życie się zmieni na takim odcinku. Ponieważ namaszczenie tego namaszczonego człowieka złamie pewne jazdy. Ale wiesz, po co będzie złamane te jazda, Po co będzie złamana ta zasłona? Żebyś Ty mógł przyjąć przez wiarę pełnię objawienia tylko po to, są usługujący Mam dla Ciebie dobrą nowinę usługujących Usługujący to nie są uśrednicy między między a okiem Nie ma średnika między a okiem Nie ma! Nie ma wielkich mężów bożych Mam dla Ciebie taką nowinę. Ty jesteś wielki Wszyscy ludzie w królestwie są tacy sami. Rozumiecie? Nie ma wielkich słuchujących. Takich rzeczy nie ma. Wiecie, to religia nas taką wstulę w głowie. U katolików jest system taki, jaki jest. Wyślijcie, że u protestantów jest inny, jest taki sam. Tylko to się inaczej nazywa. Rozumiecie? Pastorzy są traktowani jak papierze. Pastorzy pomóc się. A on przychodzi i się mówi. I się nic nie dzieje. Rozumie? I się nie dzieje. się jest do końca. Wszystko na nogie by na ciebie nałożę, jak się nic nie stało. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to twoja wiara ma się to zrobić. Rozumiesz o czym ja mówię? Kładzie na ciebie ręce, a w tym mówi siostro. Taka wola państwa jest. Odczytałem, odczytałem w dół. Czy tak po prostu. To jak na miesiącu. Rok! Rok. Ale cieszę się, cieszę się, że przyszłę. Kocham cię, kocham Czy jest fizę? Jezus Chrystus został zraniony, abyś został uzdrowiony. Jezus Chrystus został ukradziony na krzyżu kurgoty, żebyś był zaopatrzony finansowo. Jezusa Chrystusa odrzucił ojciec, abyś był zaakceptowany w rodzinie Bożej. To się nazywa wymiana krzyżowa. Wszelkie zło należne człowiekowi z uwagi na jego przeszłość spadło na Jezusa. Aby wszelkie dobro należne Jezusowi z uwagi na jego sprawiedliwość przypadał do mnie. Zadarko, zadarko. To się nazywa łaska, która jest dostępna przez wiarę. Przez wiarę, przez wiarę, a nie przez innego człowieka. Przeklęty, kto na człowieku się opiera. Jestem pastorem i jednym z moich marzeń jest to, żeby ludzie nigdy nie byli od niego uzależnieni. I robię wszystko. Budujemy kościoły, zakładamy wspólnoty, szerzymy Ewangelię. I wiecie, co robimy? Przez cały czas. ufalniamy ludzi. Ufalniamy ludzi. Chcę, żeby ludzie byli lepsi ode mnie, mądrzejsi ode mnie, silniejsi ode mnie. O tym marzy każdy zdrowy ojciec, a każdy sam człowiek, tatuś marzy o tym, żeby kontrolować swoje dzieci. I po to jest system kleru, który się nazywa kapłan. Rozumiesz? System kapłaństwa jest. Chory system. Nie chcę, żeby miał innego kapłana. Jezusa Chrystusa. Chcę, żebyś od niego prał bezpośrednio. Bierz ze źródła czystą wodę. Rozumiesz uczucia? Twoje uczucia nie mają żadnego znaczenia. Chcę, żebyś dzisiaj wyszedł z każdej patologii. Grzech to jest patologia. Jak jesteś dzisiaj w kompromisie, wyjdź z tego kompromisu. Wyjdź z kompromisu. Wyjdź z kompromisu. Rozumiesz? Jak jesteś w środowisku które stymuluje Cię do kompromisu, wyjdź z tego środowiska, wyjdź, rozumiesz? Opuść każdą trolarnię, w której siedzisz, wyjdź, nie daj się okupiać, stań uważnie przed Bogiem i powiedz, jestem Twój, a Ty mój, razem z świat. razem z świat. Zawsze jest elegancja. a coś wam powiem. Ostatnio byłem w rybniku, patrzę, a kaprysia stoi w dwóch różnych butach. Jeden jest biały, a drugi czerwony. Coś ci powiem. Ja znam różnych ludzi. I teraz jak to stanął przy tym jakiś taki silnie założony człowiek w takich butach, bo my różne rzeczy widzimy, naprawdę dla nas nie ma problemu, bo tak jest jest to, to chodzi o to, że też patrzę, kto to jest. Zawsze yy, pamiętaj, patrz na człowieka, o co chodzi z człowiekiem. Bo jak to by zrobił jakiś taki wariat, taki, hmm. rozumiesz, to jest okej. Okay. Ja bym po prostu dałem, Ale zapraszyłem, że to Gabrysia z tych punktach. I mówię, w ogóle. Mają ciągle długi. Mówię, to w ogóle nie jest naturalne, żeby ona miała te różne Bo to jest gatunek ja kobiety takiej, która jest taką z tych tam, rozumiecie? Ona zawsze doblicowana do tego. Teraz Dlaczego? Zapytajcie. Zapytajcie dlaczego Ona wam opowie dzisiaj, jakbyście chcieli później, dlaczego założyła różne punkty. Zdradzę wam tylko rąbek tajemnicy, dlatego, że była posłuszna Bożemu Duchowi, który pracował nad nią i dalej na tym pracuje. Ona podjęła decyzję w swoim życiu, zmianę. Rozumiecie? postanowiła wyrzucać ze swojego życia wszystko, co nie jest Boże. I wielokrotnie do tego potrzebuje, święty, różnych metod. I to była jedna z tych cudownych metod. I ona tej metodzie poddała się. To znaczy, że uznaje go jako Pana. Bo jeżeli ona przyszła w różnych butach, od inspiracji dużego ducha, to, wiesz, to znaczy, że on jest jej Panem. Bo tylko Pan był w stanie przekonać Gabrysie do takiej rzeczy. Tylko jakiś Pan. Pan? który panuje w jej życiu. Chcę żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię. Wszelka forma, wszelka forma odstępstwa od tego, że Jezus jest Panem, jest grzechem w Twoim życiu. Grzech to jest wszystko to, co nie jest panowaniem Jezusa. Jeżeli ktoś inny panuje, jakakolwiek forma egocentryzmu w Twoim życiu, to to jest grzech. To jest odwrócony. Podejmij teraz decyzję, że w ogóle zrywasz z tym, że zrywasz z kompromisem. Jeżeli jesteś chory, to daj się uzdrowić. Na litość boską, daj się uzdrowić. Weź, daj się wdrobić. A weź wywal diabła, mój i daj się wdrobić. Przyjeżdżała kiedyś do Warszawy do nas taka, na taką szkołę, którą prowadziliśmy, takie małżeństwo przyjeżdżała. I ona przyjechała na pierwszy, na pierwszy ten, pierwszy raz i mówi do mnie, że ona ma jak mnie toczy, w porządku. Zostałeś z tego raka. Położyliśmy na nią ręce, zgrodziliśmy tego raka. Za miesiąc przyjechała i mówi, dalej się bardzo się, się czuje. Zaczęły ją pouczać. "Mówię człowieku, musisz stać w wieży. Została się uzdrowiona stój w wieżę. Przyjechała za trzy miesiące i mówi do mnie tak, pastorze, ja już powiedziałem, że żebym nie kupował kurtki na się, bo ja już umieram. Dwoje dzieci, młodzi ludzie, wiesz o co A ona, poddająca się do Mimo, że trzy miesiące temu jest to Taka się zrobiła, taka jakaś. Widać, że ten rach się zaczął nie rozwijać, rozumiesz. Ja mam do mnie tak. Dobrze, no ale co ty chcesz odejmę, ale jak, jak, jakiś spraw masz mnie jeszcze, no mówi, no, no bo nie wiem, jak jest Chcesz umrzeć? To umrzej. I daj wszystkim święty złowić. Możesz umrzeć wreszcie. i Idź do nieba. Jesteś zbawiona, pójdziesz do nieba i idź skąd, na na tego Już. A na takie usługi też już nigdy nie słyszałam, Ja mówię, daj spokój temu ty tym dzieciom, idź do nieba, a potem się wytłumacz przed Jezusem, dlaczego tak wcześniej przyszłaś. Albo mówię, wywar numer ja i daj się uzdrowić z tego raka. Przyjmij uzdrowienie, uznaj się za zdrowy. Mówię, zrób Albo umrzyj, albo daj się uzdrowić. Przestań piatolić. Wiecie co? Ona została uzdrowiona. Ona została uzdrowiona. Opierdniczyły ją. Rozumieć? I ona przyjęła uzdrowienie. Bo ona cały czas znaczyła że ja będę chodzić i panią recznę. Na Zawsze jestem ten To jest ptura. Rozumiecie mnie? Dar jest po to, żeby złamał jaszko w Twoim życiu. Czy Wy wiecie, że około 70% ludzi po usługach i jest z powrotem chorych w ciągu najbliższych dwóch tygodni? O tym się nie mówi, prawda? Nie głosi się w internecie. To ja Was w nie informuję. Po wizytach największych usługujących 70% ludzi z powrotem jest chorych jest sfrustrowanych, załamanych. A widzicie dlaczego? Bo nigdy nie przyjęli prostej informacji, że to ich wiara, a nie wiara tego człowieka odstrawia. Ten człowiek ma przyjść i złamać jasno za pomocą mocy Boga w nim. Rozumiesz, co z polega? Moc Boga w topie ma usługiwać innym poprzez złamanie pierwotnych drzwi. A dalej musisz swoją wiarą utrzymywać zdrowienie. Przepraszam bardzo, czy to, że przyszedłeś do Jezusa spowodowało, że już nigdy nie zgrzeszyłeś? Chyba nie ma gościa całego. Dlaczego zgrzeszyłeś tylko raz Jezus Cię zbawił? W jakim sposobem? No przecież tu Jezus Cię Przecież tu Jezus. Czemu zgrzeszyłeś? Wiesz do czego? Bo dalej musisz swoją świętość utrzymywać. To, że Cię Jezus zbawił, to nie spowoduje, że już nigdy grzech do Ciebie nie przyjdzie. Przecież tym, że diabł to jest błęda społeczna i przychodzi na dyktarstwo człowieka. Ludzie, no przecież wiecie, że do nas przychodzi codziennie. W ogóle Go nie zapraszamy, zgadza się? Nie piszemy w internecie, szatanie przyjdzie, Prawda? On przychodzi, bo tak jest! Znaczy ludzie mówią, pomóc się, żeby diabeł nie atakował. Ja mówię to, się, ja Chcesz się pochodzić, o to, żebyś umarł. Szatan przestanie do Ciebie przychodzić, jak z tej Cię tak nie tak, tak, tak. Ale od początku już do Kaina powiedział, grzech będzie bukał do twojego kroku, ale ty masz co nad nim panować. Tak samo masz panować nad swoim uzdrowieniem. Masz panować nad swoją wolnością. Masz panować przez to przez swoją wiarę, przez swoją wiarę. Oprzyj się na krzyżu Golgoty teraz. Będziemy za chwilę modlić się o każdego z was, którzy potrzebujecie. Chciałbym, żebyś się oparł na krzyżu Golgoty. Żebyś się oparł na tym, co Jezus zrobił dla ciebie, a nie na twoich odczuciach. Każda choroba jest od diabła, każdy krzech jest od diabła, każda bieda jest od diabła. Rozumiesz? Pierwsze, że uznanie końca, z końcem jest od diabła, to nie jest żadne błogosławieństwo, że ci starcza do pierwszego. To nie jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo to jest wtedy, kiedy przyjdzie pierwszy, tak? A ty będziesz miał jeszcze tyle pieniędzy, aby ułożyć taką sprawę. To będzie błogosławieństwo. To jest błogosławieństwo. A nie, żeby wytrzymać od pierwszego do pierwszego i mówić, Panie, to jest błogosławieństwo. Nie, to nie jest błogosławieństwo. Tak to potrafi każdy w świecie. Rozumiesz? Trochę za zapomogi, trochę tego, trochę tamtego uczułamy, wytrzymamy. I mówi, Pan Błogosławi, to nie jest Pan Błogosławi. Pan Błogosławi wtedy, tak? kiedy masz pieniądze, aby za każdą dobrą sprawę, a twoje wszystkie potrzeby są zaspokojone w nadmiarze. Kiernik mój przelewa się. Więc to jest zaspokojenie Boże? Wiesz, jak to kleję? Jak Bóg nastawił to Bóg by ci tak, żeby się Rozumiesz? Po ręku, gdzie mój przelewa się, to jest błogosławieństwo finansowe. I Bóg tego chce. I Bóg to ma dla nas. To ma. On to ma. Bóg nie ma dla ciebie męża czy żony. Którzy są z piekła, tylko z nieba. Bóg ma dla Ciebie wspaniałego męża i wspaniałą żonę. Rozumiesz? Bóg ma dla Ciebie w małżeństwie wspaniałe relacje. Wspaniałe. Wspaniałe. Nie relacje, które no, Ciebie przez trzy miesiące, ciche dni. To nie są relacje. Rozumiesz? Bóg ma dla Ciebie prawdziwe rzeczy. Prawdziwe. Prawdę. Prawdę. Wiecie, że jest możliwe, żeby wychodzić w prawdzie i mieć dobrze w życiu? Ja, jak mówię prawdę do ludzi, to się na mnie obrażają. Krzyczą na mnie, walczą, płaczą. Rozumiecie? Ja mówię, że to jest prawda w W ogóle taka jest prawda. A wiecie, że to jest możliwe, żeby chodzić i głosić prawdę i być szczęśliwym, jestem szczęśliwym człowiekiem. Bóg ma dla Ciebie prawdziwych przyjaciół, Bóg ma dla Ciebie prawdziwych Kościół. Bóg ma dla Ciebie prawdziwych Ojców Duchowych. Prawdziwych. Prawdziwych. Rozumiesz? Prawdziwe. W ogóle to ma prawdziwe rzeczy dla A potem jest na ciebie prawdziwe niebo. Prawdziwe niebo. Nie, nie niebo wyimaginowane. Nie nie było, gdzie są aniołki. Nie wiadomo, że to, to chłopcie to baba. Takie te małe z głowy W ogóle wie, że to chodzi aniołek. To nie są aniołki, to jakieś nie wiem co. Dżender. To są dżendem. Przed ze To nie są aniołowie. To nie oni. Chciałbyś, żeby taki anioł cię chronił? To diabeł on mu wązolę, się to nie panu. Poczytaj trochę, a o, o aniołach, czy Ja wierzę w anioł. Aniołów, a nie w aniołów. Tuś taki pastor w internecie umieścił takie zdjęcie. Taki chłop, 150 cm w klasy wieżowej, bierz tak wielki, skrzydła i odpisz aniołek. Takie aniołki cię właśnie chronią. Rozumiesz? a nie to tu co tak jest wyrzeźbione, za czasów lubęca. Co Zacznij myśleć konstruktywnie i zwierzyć prawdziwie. Sieknij po te rzeczy. Sieknij po te rzeczy. My tak mamy często na lagożeństwa w naszych Warszawie. A ten od ludzi przybywa. Przybywa. Leżymy na ziemi i nie możemy stać. Nie? i przychodzi wolność do ludzi. I ludzie wychodzą z depresji. Rozumiecie? Kiedyś pamiętam, byliśmy na początku naszej drogi, przystydzianie, w takiej społeczności, z moją żoną, ta, ta patrzę na taka kryzyska. Ona była taka, nie? Ona kiedyś to była taka zasna ta kobieta, taka niewiastna zasna. Ta. Naprawdę. I byliśmy w, w tej społeczności, patrzymy po koniec spotkania, między, że w taka nie miasta, więcej 55 lat, i leży, i się śmieje. I moja żona tak stała, i była w szoku. A taki starszy brat podszedł do nas i tak... Ona miała 20 lat depresji. I teraz jak przychodzi tu Święty, to na tak odreagowuje. Niech on pozwól, niech ją leczy. Rozumiesz? To zdrowe. To są wszystko zdrowe, że są prawdziwe rzeczy. Prawdziwe. Chcę, żeby się prawdę. prawdą. Prawda. Prawda. Będziemy się modlić. Chodź. Gadka. Będziemy śpiewać wielki Boga i będziemy modlić się o każdego dwa. Chciałbym, żeby, żebyś przyszedł do Jezusa Żebyś przyszedł z tym, co w Twoim życiu jest nie w porządku. Chciałbym, żebyś przyszedł z każdą chorobą, z każdą niemocą, z każdym bólem. Chciałbym, żebyś przyszedł do Jezusa. Chciałbym, żebyś przyszedł do Jezusa. Chciałbym, żebyś przyszedł. Przede wszystkim chciałbym Was zapytać.